lat temu, gdy rozmawialiśmy o odporności odmian na suszę, to tak naprawdę mowa była o tym, że one mogą być odporne na czasowe niedobory wody, tak? Nie ma czegoś takiego jak odporność na brak wody. No ale taki rok jak zwłaszcza ten, kiedy przez półtora miesiąca potrafiło w ogóle nic nie padać, w niektórych regionach nawet dłużej, chyba nas uczy tego, że to trochę za mało. Czy hodowla jest w stanie zrobić jeszcze jakiś krok do przodu, żeby kukurydze na polach produkcyjnych nie były pokolana ani nie wyglądały jak czosnek, szczypior czy cebula, tak jak widać w niektórych miejscach w Wielkopolsce i Lubuskiem. Określenie, które lubię używać w takich sytuacjach to, to jest tolerancja na okresowe niedobory wody. Rzeczywiście w tym roku można powiedzieć o czymś więcej bo to już nie były okresowe niedobory wody tylko to był długi, trwały wręcz niedobór tej wody. I na przykładzie tego poletka tu widzimy, że ta kukurydza jednak potrafiła tą uwiązku wytrzymać, ale odwołuję się do wcześniejszej prezentacji naszego agronoma, który mówił o ważności agrotechniki i to co ja wcześniej mówiłem przy ilustracji tych, tych, tych poletek, że ta agrotechnika w sensie tylko Uprawy gleby to jest jedno i drugie, drugi czynnik, mianowicie y, zawartość próchnicy w glebie. Jeżeli te dwie sprawy teraz dołączymy to ja no nie mam własnych danych empirycznych, żebym mógł to poprzeć i powołać się na określone doświadczenia ale wiem z kontaktów bezpośrednich z kolegami szczególnie z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie robią badania na temat właśnie ważności odpowiedniej zawartości próchnicy w glebie i okazuje się, że poprzez tą, tą, tą, tą optymalną zawartość próchnicy można poprawić kompleks sorpcyjny na tyle, że jeżeli ten deszcz nawet okazjonalnie on spadnie to ta woda nie przeleci jak, jak przez sito, tylko zatrzyma się jak w gąbce i ona później jest stopniowo uruchomiana, wykorzystywana także pierwsza to jest agrotechnika w sensie samej uprawy ja myślę, że w naszych warunkach, na takich glebach, jakie przynajmniej w tym rejonie Wielkopolski y, gospodarujemy. A to nie są najgorsze gleby? Nie są najgorsze gleby, ale są to gleby, jeżeli chodzi o klasy, no to, to trójka, tak zwana trzecia klasa, to już jest bardzo, bardzo dobry kompleks glebowy, czwarta A, czwarta B, ale jeżeli to są gleby w kulturze, utrzymane w kulturze agrotechnicznej, to one potrafią odpłacić się w rękach dobrego gospodarza, tak jak gleba pierwszej klasy w rękach słabego. Gospodarza, czyli tu, to jest istotne, że w naszych warunkach tutaj glebowych, w tym rejonie przynajmniej Wielkopolski i w okolicy naj, najbliższej, ja bym powiedział tak, trzeba zapomnieć o uprawach bezorkowych. Owszem, są wyniki pozytywne, a to są na glebach głupczyckich, na amerykańskich prerajach, jak najbardziej. A to jest taka gleba, która wymaga, to nasi można powiedzieć ojcowie agrotechniki z podręczników, których ja się, ja się uczyłem jako, jako, jako student, właśnie mówili dobrze wykonana orka jesienno-zimowa orka później te uprawy konserwujące tą, tą wilgotność pierwsze, to jest te, te, te grzbiety z skip, obsychają się da tylko wjechać zaciągnąć, zniszczyć te kapilary żeby, żeby, żeby woda nie, nie uciekała a jednocześnie gleba się nam ogrzewa a ta górna warstwa, wtedy możemy szybko wejść już z tym siewem, bo w przypadku kukurydzy to czasem tak bywa, że temperatura powietrza już jest wystarczająca do siewu, czyli te objawy fenologiczne, że nawet nam gdzie, gdzieś tam już i, i czarna porzeczka kwitnie, i cieleścia zaczyna, za, czy mniszek, a gleba jest zimna, bo ona się nie ogrzała. No to a, wtedy kukurydza nie będzie nie, ładnie kiełkowała, tylko ładnie, będzie Nie równo i wtedy, wtedy są yy, przepusty, a jak nie ma dobrego startu, to można was zapomnieć już, już o, o końcowym plonie czyli to jest ta agrotechnika właśnie, To jest chodzi o, o tą uprawę ja Rolników przestrzegam, nie bądźcie za nerwowi, nie wjeżdżajcie z uprawą za szybko bo szczególnie na glebach cięższych spustoszenie się w takiej glebie robi co z tego, że ta gleba jest powierzchniowo tak to mówiąc, zaciągnięta, ładnie, równo wygląda ja do rolnika mówię tak, przejechałeś, kilkadziesiąt metrów Zatrzymaj traktor, zejdź, wejść za sobą w, w, w, tą glebę jak boryna w chłopach, w garście, tak? ściśnie ją, jeżeli mówiąc tak obrazowo się tak zwana tak klucha robi, czyli to się, to, to wszystko się tak, nie wiecie, tak, ta ziemia się powinna nie to, że kruszyć, bo wtedy jest przesuszona, ale ona się powinna tak lekko powin sobie, no, między palcami nam, nam, nam przesypywać, gruzełki się takie powinny robić, ale nie powinno się tego tak jak plastelina myć. Jeżeli się coś takiego robi, By za mokro, mokro zjeżdżać, zjeżdżaj z pola i, i, i. czasami potrzebna, ja wiem, pół dnia. A w, w, szczególnie przy glebach cięższych, to są tak zwane gleby minutowe z, z kolei, tam dosłownie godziny decydują. I takim zabiegiem, owszem, jak jest rolnik, ma 3, 4, 5 hektarów czy 10 nawet, to jeszcze nie jest problem. No, w, w, jeżeli to dotyczy setek hektarów, a takie plantacje mamy, no to kto to my tak, ty, mi sobie, ty możesz sobie radzić, ale ja zacznę w poniedziałek, to skończę w środę. Nie? No więc to. To jest, nie ma jednej recepty, o tak, tak bym to powiedział, to jest fabryka pod gołem, Niebem, co roku y, mogą wystąpić inne warunki i, i rolnik musi być czujny, jak ten zając pod biedzą, z jednym okiem zawsze y, Otwarty. otwartym, tak. Aczkolwiek w tym roku, gdzie choćby ja na podstawie własnych pomiarów jestem w stanie powiedzieć, że poziom wód y, gruntowych, które... W typowych latach był jakiś, w tym roku jest około 600 mm niższy. I teraz pytanie, czy jeśli o aż tak drastyczny, aż tak drastyczny odcinek spada poziom tych wód, 60 cm, czy ta roślina ma w ogóle szansę dokopać się korzeniami, te ponad pół metra przeskoczyć? I tu prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia już można tak użyć określenia z cechami osobniczymi danej odmiany bo też własnych badań nie mam ale przypominam sobie jeszcze w Czechosłowacji yy, podać, że to było w, w Pieszczanach yy, były takie badania, że profil był zrobiony pięknie, bardzo głęboko się schodziło po schodkach nawet i pleksi było włożone za gleby i kukurydza posiana były różne odmiany i na rosnących obok siebie roślinach można było się doszukać dochodzących do 85, jeżeli dobrze pamiętam, nawet w skrajnym przypadku 90 centymetrów yy, długości w, w korzeniu. No to to jest odpowiedź na, na to pytanie, że ta kukurydza, która y, tę cechę osobistą ma, że ona potrafi z tym korzeniem pójść niżej od innej, no to ona wygra, bo ona poszuka sobie tej wody. A, a ta... zatem przekaże własne geny, a może dałoby się no wyodrębnić może. te geny? Prawdopodobnie tak, no najpierw trzeba to było zidentyfikować, no, no to, to do tego są potrzebne niewątpliwie jakieś badania o charakterze podstawowym. No my między innymi, no nie wiem, czy już na ten etap tu wejdziemy, ale zakończyliśmy budowę od podstaw laboratorium już takiego służącego hodowli. Zaczniemy jeszcze pewnie w końcu tego roku, a na pewno w przyszłym roku budowę nowoczesnej, takiej już na XXI wiek szklarni służącej właśnie hodowli. I tu mam nadzieję, że rozpoczniemy już hodowlę markerową. Kiedy, kiedy wiemy czego szukamy i żeby to zidentyfikować, potencjalnych źródeł są tysiące, a być może, że to źródło tkwi w jednym tylko, nie? No, ale trzeba te, te tysiące przebadać, żeby to złapać, zidentyfikować, scharakteryzować, żeby później można było wiedzieć tak dobrze, to jak jest. Marker taki, czyli jest jakaś cecha, cecha się pojawia, to znaczy, że ona jest skorelowana właśnie, załóżmy, z tolerancją na, na, na, na, na brak wody. Dwa lata temu mieliśmy rok mokry, ale poprzednio były dwa lata suche i gorące. I pamiętam, jak pan tutaj, stojąc na polu, powiedział, że podówczas w lipcu przenieśliśmy się o jedną strefę klimatyczną, a w sierpniu wygląda, że przeniesiemy się już o dwie strefy klimatyczne na południe. No i ja również pamiętam, jakie były wtedy temperatury, pamiętam, jakie były opady. Jest to... Nie trudno te dane sobie porównać, tegoroczny rok jest znowu jeszcze gorętszy, czyli co, o ile się na południe przenieśliśmy? Ja bym już tak się dalej jak te dwie strefy klimatyczne to już bym nie szedł, no, no, no bo mimo, że już żyję trochę, trochę, trochę lat, ale, ale to aż takiego drastycznego przesunięcia bym się nie dopatrywał, ale no coś jest na rzeczy. Z tym, że na ile to jest trwała tendencja, ktoś to może... Powiedzieć. Ja bym nie był aż taki skory, żeby natychmiast wyciągnąć z tego wnioski, laru podnosić i, i, i winić człowieka. Na pewno y, jakaś nasza wina jest. No ale co były dinozaury y, winne, jak one potrafiły zepsuć tą... Pogodę, że taka bujna roślinność a była taka, bo jeżeli na Arktyce mamy pokłady ropy i węgla, a przecież na Boga, wtedy człowieka nie było, żeby zanieczyszczał, nie? No, to jednak są jakieś globalne te, te, te cykle klimatyczne i to dopiero trzeba by nałożyć na siebie, a nie tak, tak po prostu przybyle byle okazji no, trąbić, że, że to no, no, my jesteśmy wszystkie mówili. Na pewno musimy dbać po prostu o, o tą matkę naturę.